Cześć! Dzisiaj Wam przedstawić historię ze Stumilowego Lasu, która nauczy Wasze dzieci współpracy w grupie. Zapraszamy! Tiger Day Pewnego słonecznego poranka wszyscy mieszkańcy Stumilowego Lasu nudzili się przy okropnie. Tygrys i maleństwo skakali leniwie po łące, kangurzyca niechętnie znów robiła porządki, królik leżąc na leżaku doglądał swoich marchewek, a pohatek nawet nie miał ochoty na miodek. W pewnym momencie, nie wiadomo dokładnie skąd, pojawił się krzyś ze świetnym pomysłem. Hej, hej, moje zwierzaki, posłuchajcie mnie chwilę, mam świetny pomysł! Urządźmy dziś męcz siatkówki! To świetna gra, ostatnio grałem z nią z moimi kolegami z klasy. To świetny pomysł! krzyknęło maleństwo. Hej, hej! He, będzie superaśnie! wtórował mu tygrysek. Tak, tak, tak! zapiszczał prosiaczek. Pyszny pomysł! odparł na to puchatek. – Ehe! – wesnął Ale jak w to się gra? – No właśnie, Krzysiu. Jak w to się gra? – zakrzyknęli zgodnie wszyscy razem i zwrócili wzrok w kierunku chłopca. – No tak. Po pierwsze, trzeba być silnym i szybkim, wysoko skakać i mocno uderzać w piłkę. – Ale ja nie jestem silny. Osmutniało maleństwo. Czy to oznacza, że nie będę mógł grać z wami? Maleństwo do małych, smutnych oczek zaczęły napływać łzy. Towarzystwo zamilkło na kilka chwil, jednak po jakimś czasie tygrys zareagował. Kochane maleństwo, to, że nie będziesz z nami grał, wcale nie oznacza, że jesteś nam niepotrzebny. Odrzekł z dziwnym jak na niego spokojem tygrys. Będziesz kimś najważniejszym dla każdego zawodnika z osobna, ale i dla całej drużyny. Będziesz kibicem. Ale co to tak właściwie znaczy? Włączyła się do rozmowy to grysiątko. I, I czy ja też mogę być tym tam kibicem? Ehe, kibice wspierają zawodników głośnym dopiękiem i są z nimi zawsze i wszędzie. Mimo wszystko, kocham moich kibiców. He, he, he Będę miał własny klub kibica! He, he he W takim razie super! Chcę być takim kobicem, czy tam kibicem! Podskoczyło maleństwo i pobrykało zadowolone wraz z tygryskiem, by czym prędzej przygotować się do meczu. Wszystkie zwierzątka udały się na, na radę. Podzieliły na drużyny i zaczęły przygotowania. Sowa z kangurzycą miały być sędziami, więc szukały w mądrych książkach czegoś na temat tej dyscypliny. Przygotowywały się pilnie cały ranek. Puchatek, Prosiaczek i Krzyś stworzyli jedną mocną i zgraną drużynę. Wydawało się, że będą niepokonani. Nasze barwy będą żółte, stwierdził Puchatek, bo żółty jest mój ulubiony przysmak. Nie, czarny będzie wyglądał groźniej. Przeciwnicy się nas przestraszą, odrzekł Krzyś. Może będą żółto-czarne. Żółto-czarne są pszczółki, które robią pyszny miodek. A wszyscy będą się nazwać, bo będziemy bronić zwycięstwa jak wściekłe pszczoły. Tak, Prosiaczku, to świetny pomysł, zgodziła się reszta drużyny. Puchatek, Prosiaczek i Krzyś ochoczo przystąpili do tworzenia strojów na ten wyjątkowy mecz. Tymczasem u Tygryska. Nie, nie i jeszcze raz nie. Ja nie będę grał w jakiś głupi mecz. Jestem poważnym królikiem i muszę pilnować moich morchewek. A już na pewno nie ubierę się tak samo jak wy. Co tu, to nie, awanturował się królik. I ja protestuję, odrzekł kłapołchy. Nie będę w drużynie z taką marudą. Spokojnie, chłopaki, damy radę. Mamy swoich kibiców i nie możemy ich zawieść. Proponuję więc wybrać barwy i opracować taktykę. Wygramy ten mecz. Naszymi kolorami będą: zielony, jak część twoich marchewek króliku. Granatowy jak ty uchy. i biały, bo maleństwo bardzo lubi ten kolor. Okej, okay. niech tak będzie, przytaknął kłapołchy. – Dobra, może być – stwierdził po chwili milczenia królik i zabrał się do pracy. Mijały godziny i nadchodził ten moment, gdy, gdy drużyny miały spotkać się na boisku. Drużyna wściekłych pszczół przyprowadziła ze sobą wiele ptaków, które niemiłosiernie piszczały. Drużyna niepokonanych – bo taką też nazwę wymyślił jej kapitan, tygrys – przyprowadziła ze sobą może i skromny, ale bardzo, ale bardzo zdeterminowany klub kibica w skład którego przede wszystkim wchodzili maleństwo i tygrysiątko. Drużyny weszły na boisko, sędziowie zaczęli odpo zajęli odpowiednie miejsca i zaczął się pojedynek. Piskom i ćwierkaniom ptaków końca nie było. Czasem wlatywali na boisku, by przytulić się do Krzysia i Puchatka. Kibice jednak dopingowali dzielnie własny klub. Gra nie układała się najlepiej. Kłapouchy stał w miejscu, królik z założonymi rękoma powiedział, że grać nie będzie, Tygrys musiał zareagować. Wziął czas. I od tego momentu wszystko się zmieniło. Nie wiadomo, co im powiedział, jak zagrzał do walki, lecz całkowicie zmienili styl gry. Chłopołuchy wyprawiał cuda w obronie, królik sprawdził się na rozegraniu, a tygrys... No tygrys skakał, fikał, brykał, że Puchatek i jego wielka drużyna stali w bezruchu. Klub kibica wreszcie był słyszalny w całym stumilowym lesie a po zwycięstwie niepokonanych radości i świętowaniu nie było końca. Ten dzień na pewno zostanie na długo w pamięci wszystkich zwierzątek, które wykończone już pewnie śpią, więc i ty zamknij oczka i odpocznij.